Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego oraz jednocześnie w kolejnym odcinku z dawno niesłyszanej u nas serii Moje Seriale. Serii z dawna niesłyszanej, dlatego że i ja i Mando seriali oglądamy tyleż dużo, co nagrywamy po prostu coraz mniej. Ja dodatkowo Zawsze mam opory przy solówkach, no więc pomimo tego, że przez ostatnie miesiące seriali obejrzałem mnóstwo, no to nie chciało mi się za bardzo, czy nie mogłem się raczej zmobilizować, bo chcieć to może by mi się chciało, ale nie mogłem się zmobilizować do nagrywania, ale postanowiłem przełamać trochę ten impas i opowiem dzisiaj Wam o dwóch serialach, o dwóch produkcjach i będzie to czwarty sezon serialu The Bear pewnie zahaczę też przy okazji o trzeci bo o pierwszym i drugim sezonie kiedyś już bodajże dwa lata temu w konglomeracie nagrywałem teraz skończył się sezon czwarty który jak zakładałem był sezonem finałowym no ale jak się okazuje nic bardziej mylnego już piąty sezon chyba został oficjalnie nawet zapowiedziany no, Nie wiem, czy się z tego cieszę, pomimo mojej sympatii do tego serialu, ale to rozwinę za chwilę. A drugą produkcją, i to taką produkcją z bonusem, dlatego że nie skupię się tylko na serialu, ale także na pewnym projekcie pobocznym w stosunku do tegoż, będzie projekt UFO, serial Kaspera Bayona, zrealizowany dla Netflixa, No, ale nie przedłużajmy i przejdźmy do rzeczy. The Bear. Czwarty sezon serialu, który no, początkowo był reklamowany jako komediowy. Ja mam wrażenie, że im dalej w las, im więcej tych sezonów było, im więcej odcinków można było obejrzeć, tym chyba coraz mniej za komediowy był uznawany. Zresztą ja o tym też mówiłem z tego, co pamiętam w tym podcaście otwierającym. Jest to produkcja, która skupia się na kucharzu Karmim, który, tak jak pamiętacie, pewnie po pierwszym, drugim sezonie wraca do Chicago po śmierci samobójczej brata i zaczyna prowadzić restaurację. No i serial zaczynał się od takiej restauracji rodzinnej, gdzie oni serwowali kanapki, a Karmim, który był szefem który no, był jednym czy jest z jednym z najlepszych szefów kuchni w Stanach Zjednoczonych, no to po prostu przekonał wszystkich do założenia tytułowej restauracji DB. Misiek, która była marzeniem Jego i jego brata. No i te pierwsze dwa sezony, no to najpierw skupiały się na powrocie samego karmiego, różnych relacjach rodzinnych, budowaniu zespołu i tak dalej, drugi sezon skupiał się na odpaleniu tejże ekskluzywnej restauracji, no co było usiane różnego rodzaju problemami, no bo umówmy się, ta ekipa była przyzwyczajona do sprzedawania i serwowania kanapek, a nie właśnie jakiejś ekskluzywnej, wyszukanej kuchni w stylu, nie wiem, jakiejś kuchni molekularnej czy czegoś w tym rodzaju. No i kiedy pojawił się sezon trzeci, no to trochę mam wrażenie miesiąc miodowy dla Miśka się skończył, no bo tamten sezon był oceniany w bardzo mieszany sposób. Co ja mogę zrozumieć, bo drugi sezon był bardzo dobry z jednym z takich pamiętnych odcinków z przeszłości rodziny Karmiego, który no, naprawdę potrafił zrobić niesamowite wrażenie, kończył się ten drugi sezon bardzo mocno bo z jednej strony restauracja startuje z sukcesem, z drugiej strony no, dochodzi, można powiedzieć, do konfliktu na linii karmi i reszta zespołu. No i ten trzeci sezon był no, ponownie, no, bo każdy sezon jest trochę inny, ponownie inaczej poprowadzony, dlatego że można było odnieść wrażenie, że to jest trochę taki sezon filler, dlatego że mieliśmy dużo retrospekcji, mieliśmy dużo historii wątków z przeszłości postaci i tak naprawdę sama akcja tu i teraz, czyli w restauracji Dyber, no posuwała się tak naprawdę malutkimi, malutkimi kroczkami no i to wszystko dawało nam poczucie, że fabuła nieco grzęźnie nieco właśnie postaci i rozwój postaci drepcze w miejscu ja o tyle się z tym nie zgadzam, że po pierwsze ten trzeci, trzeci sezon oglądało mi się dobrze, po drugie wydaje mi się, że to gorzej może wypadać, jeżeli byście nie wiem, teraz zasiedli do wszystkich sezonów i po takim bardzo energetycznym, krzykliwym, głośnym, chaotycznym drugim sezonie, gdybyście zasiedli do tego sezonu trzeciego, który właśnie jest trochę bardziej skupiony na czym innym, czyli na podbudowie postaci, niż na posunięciu akcji do przodu. Przy czym ja uważam, że z perspektywy tego, co dostajemy w sezonie czwartym, to całościowo był dobry ruch. Bo sezon czwarty znów rozpoczyna się dosłownie w, równo z końcówką poprzedniej odsłony. Nasza restauracja doczekała się recenzji w prestiżowym magazynie kulinarnym, recenzji mieszanej, no i tutaj finansujący całe przedsięwzięcie Wujek Karmiego i jego kumpel dają naszej ekipie tak naprawdę zegar, dosłownie zegar, który jest taką tykającą bombą przez cały sezon, informując ich, że mają tyle czasu, ile upłynie do wyzerowania tego zegara, aby postawić restaurację na nogi, nie w sensie, nie wiem, prestiżu, smaku, no bo to Raczej nie budzi większych wątpliwości, co po prostu postawiam ją na nogi w sensie finansowym. I to, co bardzo mi się spodobało w sezonie czwartym tego serialu i dlatego też uważam, że ten sezon trzeci mocno procentuje, to kwestia tego, że Dyber całościowo jawi mi się jako serial, który stoi bardzo mocno rozwojem postaci. Jeżeli byście się nasłuchali o tym, że to jest serial o gotowaniu, to z tym bym się chciał trochę rozprawić na samym początku, bo jakkolwiek są tutaj momenty, że postaci gotują, że widzimy jakieś wyszukane dania, oczywiście kręci się to wokół kuchni, to w moim odczuciu tak naprawdę tej kuchni jest tutaj relatywnie niewiele. Jeżeli mówimy o samych potrawach i jeżeli, nie wiem, lubicie taki przysłowiowy food porn, gdzie właśnie, nie wiem, czy postaci się zajadają, czy widzimy jak są gotowane jakieś wyszukane dania, no to to nie jest do końca ten adres. Są momenty, ale ten serial stoi czymś innym, no bo to jest tak naprawdę historia o postaciach i bardzo, bardzo podoba mi się jak całościowo, ta produkcja jest pisana. W tym czwartym sezonie za scenariusz i reżyserię odpowiada niezmiennie Christopher Storer, który wyreżyserował większość odcinków i współpisał większość odcinków albo pisał je samodzielnie. Joanna Kalo to jest... Współscenarzystka także tego serialu, ona już pisała część odcinków w trzecim sezonie, no i to jest trzon tak naprawdę jeżeli chodzi o produkcję tego serialu, tutaj między innymi też chyba jeden scenariusz jednego odcinka Eyo Adebiri napisała, to jest dosyć widoczne, bo to jest odcinek wokół jej postaci, sympatyczna rzecz. Ale co mam na myśli, mówiąc, że podoba mi się, jak ten sezon jest pisany na tle innych i jak w ogóle ten sezon jest rozpisywany. Wiecie, w serialach telewizyjnych, szczególnie w serialach, które trwają dosyć długo, ja mam wrażenie, że często mamy do czynienia z pewnym problemem polegającym na tym, że z jednej strony ludzie oglądają seriale dla postaci, bo je polubili. Z drugiej strony, no jeżeli serial trwa długo, no to scenarzyści stają przed takim trochę dylematem. Na ile tutaj komplikować losy postaci i wracać na przykład na końcu sezonu do jakiegoś status quo, a na ile pozwolić postaciom ewoluować, zmieniać się, dojrzewać, co z kolei będzie skutkowało tym, że na przykład widzowie stracą zainteresowanie, no bo postać nie będzie już tą samą postacią, nie wiem, z sezonu pierwszego czy drugiego, którą na przykład polubili. No, i tutaj moim zdaniem to ten serial naprawdę błyszczy, bo to jest jedna z tych produkcji, gdzie ja czuję rozwój postaci, czuję jak te postacie się zmieniają, czuję jak ta historia ich się zmienia, i to jest bardzo mądrze i bardzo dobrze pisane na dwóch poziomach. Po pierwsze, w całym tym serialu, co właśnie między innymi skutkowało wydaje mi się częścią tych słabszych opinii o trzecim sezonie. Mamy sporo różnego rodzaju retrospekcji i spojrzenia w przeszłość bohaterów, czyli to co ich ukształtowało, to jakimi my ich widzimy, kiedy rozpoczyna się ten serial. I to jest robione w bardzo interesujący i bardzo dobry sposób, dlatego że czasem Przenosimy się tak naprawdę z tymi bohaterami w przeszłość i uczestniczymy w ówczesnych wydarzeniach. Czasem jest to prezentowane nam w dialogach, czy kłótniach, czy, czy na tle konfliktów pomiędzy różnymi postaciami. Ale to działa, dlatego że my lepiej jesteśmy w stanie zrozumieć konkretne decyzje postaci, czy to jak one się zachowują, jakie decyzje podejmują, w jakim kierunku starają się iść. Ale to, co moi, w mojej opinii zasługuje na duże uznanie, i duże brawa, i to, co tak bardzo spodobało mi się w tym czwartym sezonie, to to, że twórcy absolutnie nie boją się podjąć właśnie pewnego ryzyka. Czyli popchnąć postaci w nieco inną stronę niż one były poznane na początku. I tu głównie mam na myśli właśnie ewolucję Karmiego jako głównej postaci. W tej roli oczywiście Jeremy Allen White niezmiennie i na etapie już tego czwartego sezonu ten serial jawi się właśnie jako jego historia, ale jego droga i to co znajduje odzwierciedlenie w tym jak ta droga wygląda i jaką postacią staje się karmi, to widać bardzo dobrze też w konstrukcji tego czwartego sezonu, który jest dużo bardziej emocjonalny. Dużo bardziej powiedziałbym spokojny, i to jest też ponownie bardzo dobrze rozpisywane. Z jednej strony, my cały czas mamy, czy widzimy gdzieś jakieś tlące się konflikty czy nierozwiązane problemy. Cały czas, nie wiem, wraca wątek matki karmiego chociażby z którą on jest mocno skonfliktowany. Cały czas gdzieś tam postać grana przez Ayo Adebiri, czyli Sydney bije się z myślami, czy odejść z D'Berry i iść niejako na swoje, czy do konkurencji, bo nie tyle na swoje, ale no byłaby szefową kuchni, więc w tym sensie na swoje. Widzimy Richiego, który bije się o to, żeby dyber stało się najlepszą restauracją z jednej strony, z drugiej strony no, boryka się z różnymi problemami rodzinnymi, no, bo jego była żona wychodzi ponownie za mąż, więc tutaj takich jakiś ognisk problemów jest całe mnóstwo ale dzięki temu co robi scenariusz i jak te postaci są pisane my czujemy, że decyzje, które one podejmują pomimo tego, że czasem wydają się być w kontrze do tego właśnie jakimi postaciami te, te ci bohaterowie byli na początku całego serialu no to one zdają się tutaj bardzo organiczne i dzięki temu ten serial jest zadziwiająco, ten sezon, ten sezon czwarty jest zadziwiająco spokojny i stonowany. To jest duża sztuka napisać serial skupiony na bohaterach i taki bardzo emocjonalny, no bo tutaj nie brakuje całych wątków czy poszczególnych scen, które no są bardzo takie powiedziałbym nawet, nie wiem, sentymentalne, ale... Nie popadające w jakiś tani dramatyzm, czy taki, nie wiem, melodramatyzm, czy, czy jakąś taką taniochę po prostu. Nie? Twórcy nie boją się pewnej dozy sentymentalizmu i ckliwości, ale przez to, jak to jest zrobione, chociażby w fantastycznym odcinku, który. No jest poniekąd, mam wrażenie, takim sercem tego sezonu, czyli w odcinku zatytułowanym Miszki, no, pozwalają postaciom trochę się zatrzymać i w różnych dialogach, w różnych konfiguracjach, w różnych interakcjach pomiędzy grupami postaci, pomiędzy parami postaci, Posuwają rozwój tych bohaterów bardzo mocno do przodu w umiejętny sposób. To też powoduje, że bardzo przyjemnie się całość ogląda, bo twórcy no, dają się tym postaciom rozwinąć, dają im popełniać błędy. Ale czuć, że oni mają mnóstwo miłości do tych postaci i to, że mamy do czynienia z grupą no taką niedoskonałą, trochę niedopasowaną do siebie, no to to wszystko procentuje i my kibicujemy nie tylko, żeby udało się restauracji przetrwać, wyjść na prostą, ale przede wszystkim... Kibicujemy im w ich wyborach, no i to znajduje odzwierciedlenie właśnie w tej drugiej połowie sezonu, która tak naprawdę zaczyna się od właśnie tego odcinka zatytułowanego Miśki, który się rozgrywa na weselu byłej żony Riciego, gdzie tam są wszyscy obecni, dochodzi można powiedzieć do pewnych przełomów w relacjach różnych postaci. No a później mamy kolejne odcinki, gdzie mamy w pewien sposób skomentowany wątek matki Karniego i w końcu w finale dochodzi do tak naprawdę dosyć specyficznego... Finału dlatego, że innego niż by się można było spodziewać, bo wiecie, finał sezonu raczej kojarzymy z czymś głośnym albo właśnie, nie wiem, ckliwym, jeżeli to jest finał całego serialu jakimś podsumowaniem, a tutaj cały ten finałowy odcinek jest w zasadzie poprowadzony kameralnie w oparciu o rozmowę dwóch, w pewnym momencie trzech postaci, i to, co budzi mój szczery podziw to to, że tutaj mamy rozmowę, ale czasem też kłótnie, ale prowadzoną w taki sposób, że ja nie miałem poczucia, że te postaci ze sobą nie rozmawiają, to jest coś, na co, na co jestem uczulony i w serialach niestety bardzo często jest to tak prowadzone, że wiecie, mamy konflikty totalnie z kapelusza, żeby nie powiedzieć z tyłka, tylko po to, żeby właśnie akcja się mogła mielić, a sam konflikt gdyby postaci ze sobą porozmawiały mógłby być zażegnany w przysłowiowe 3 sekundy Tutaj to jest prowadzone zupełnie inaczej, bo nawet jeżeli dochodzi do e, głośnej kłótni czy, czy jakiejś tam e, no prawie że rękoczynów w, w tym finale, no to to wszystko jest ładnie obudowane i to do czego nas to wszystko prowadzi, ja uważam, że jest świetną puentą tego bardzo dobrego, bardzo takiego utrzymanego w innym tonie niż wcześniejsze sezonu. Jest świetną puentą dla drogi kluczowych postaci, tak naprawdę wszystkich kluczowych postaci, bo nawet jeżeli nie w finale, to mam wrażenie, że tutaj wszystkie istotne postaci dostają jakąś tam swoją puentę i przez to, jak całość jest spuentowana, ja byłem absolutnie przekonany, że to jest finał całego serialu i trochę osobiście na ten moment kręcę nosem, że ten piąty sezon jest w planie. No, nie wiem w jakim kierunku też po takim, a nie innym finale twórcy całość pociągną. Z jednej strony się cieszę, no bo lubię tych bohaterów, lubię te postaci, ale z drugiej strony, no wiecie, dobrze spuentowany, dobry serial całościowo to nadal nie jest jakaś tutaj specjalnie częsta rzecz, więc no wolałbym, żeby został dobrze zamknięty, no ale daje im szansę, zobaczymy co oni w tym piątym sezonie zmalują no z mojej strony tak podsumowując, jeżeli nie wiem wahaliście czy się, się, czy sięgać po sezon czwarty, po sezonie trzecim, który może was trochę zmęczył tymi retrospekcjami, tym chaosem pewną nerwówką, no to polecam wam sięgnąć po ten sezon czwarty bardzo dobry, bardzo dobrze napisany, pełen prawdziwych emocji, fajnych występów gościnnych ponownie tutaj aktorsko to ten serial jest naprawdę na mega wysokim poziomie. Także ja bawiłem się bardzo dobrze i no chciałbym, żeby więcej tak dobrych seriali powstawało, a czy piąty sezon też jeszcze będzie potrafił mnie przy sobie zatrzymać, no to okaże się w przyszłości. Być może za czas jakiś wam o nim opowiem, jeżeli uznam, że będzie o czym. Druga produkcja, o której dzisiaj co nieco będę opowiadał, to serial Projekt UFO. Jest to serial Kaspera Bajona, zrealizowany dla Netflixa, czteroodcinkowy. Kaspera Bajona możecie kojarzyć raczej jako scenarzystę, bo on pracował przy kilku serialach już wcześniej, chociażby dla Netflixa, bo pracował przy Rojście 97, pracował przy Wielkiej Wodzie i tam odpowiadał za scenariusze, on też współtworzył pierwszy sezon Roysta to jeszcze było dla platformy o której już zdążyłem zapomnieć jak się nazywała, nie jest to w tym momencie istotne no i ja powiem otwarcie, że kiedy usłyszałem o tym serialu, no to byłem mega zaintrygowany, dlatego że to jest serial, który był zapowiadany jako taka wariacja, ale utrzymana mocno w realiach historycznych o spotkaniu z UFO w okresie PRL-u w Polsce. Bardzo mnie to intrygowało, no bo ja od jeszcze czasów szkolnych, licealnych na popularności archiwum Mix, Danikena i tak dalej, no to, to miałem taką ciągotę do odkrywania tych kwestii związanych z UFO. No i byłem, nie powiem, zaintrygowany, że twórcy polscy zdecydowali się sięgnąć po taką tematykę. No i tyleż byłem zaintrygowany, co zastanawiałem się, w, kier w którym kierunku my pójdziemy. Czy my dostaniemy jakieś, jakąś produkcję gatunkową, czy my dostaniemy jakiś serial quasi historyczny który od tego UFO tak naprawdę będzie się odżegnywał, a nie wiem, będzie skupiał się na jakimś tam fenomenie ufologii w okresie PRL-u i tak dalej, i tak dalej. No, suma summarum to jest serial, który czerpie z kilku różnych konceptów i pomysłów na siebie. No i ja powiem szczerze, że pomimo tego, że chociażby też karierę zrobiła krótka recenzja Hideo Kojimy, który polecał ten serial, no to ja nie jestem nim, delikatnie rzecz ujmując, zachwycony. Mam wrażenie, że to jest serial, który właśnie trochę nie wie czym chce być, o czym chce być i przez to mnie nie był w stanie zainteresować na żadnym z poziomów, które teoretycznie ma do zaoferowania. Powiem też otwarcie, że ja, gdyby nie to, że on ma tylko 4 odcinki, to bym go po prostu najzwyczajniej w świecie nie skończył, bo po obejrzeniu dwóch odcinków, które w zasadzie drepczą w miejscu i nic się w nich nie dzieje, no to stwierdziłem, że jesteśmy w połowie serialu, a tu nie ma nic ciekawego i no, prawie go porzuciłem, ale stwierdziłem, że no, pal 6-4 odcinki, no to już zmęczymy go do końca. No i dlaczego mówię, że ten serial się nie sprawdza w mojej opinii na żadnym z tych poziomów, które twórcy chcieli chyba wyeksponować i o, o, o czym chcieli opowiedzieć. Mamy przede wszystkim tę warstwę historyczną i ufologiczną. No i tutaj Kasper Bajon stworzył tę historię, całą usnął tę fabułę na kanwie wydarzeń z Emilczyna. To są słynne wydarzenia, słynny przypadek ufologii w Polsce, tak naprawdę chyba najsłynniejszy nawet, kiedy to pewien rolnik Spotkał jakoby kosmitów, przewiózł ich nawet swoim wozem i widział także ich statek kosmiczny, na który został zabrany, został poddany badaniom, po czym kosmici odlecieli. No i ten, ta sprawa, nie wiem tak naprawdę na ile jest znana szerszej opinii publicznej w tej chwili w Polsce, no bo to był przypadek tyle słynny, co ja się przyznam, że o ile o nim słyszałem, to nie znałem dokładnie tej sprawy. No i mam wrażenie, że tutaj Kasper Bayon poszedł drogą bardzo mocno dyskusyjną. Dlatego, że trochę chciał się pobawić gatunkowością, więc mamy tutaj sekwencje, które są niczym w takim bardziej urealnionym archiwum X, gdzie mamy jakieś spotkania z kosmitami, czy, czy prezentacje tych spotkań z kosmitami. Mamy jakieś sceny, które nam sugerują, nie wiem, że ufa, albo wylądowało, albo gdzieś jest pod wodą, bo, bo tutaj jedna z postaci bardzo mocno wierzy w to, że UFO jest pod wodą i tak dalej, i tak dalej, ale cała ta warstwa ufologiczna, która jeszcze jest bardzo mocno skupiona na konflikcie pomiędzy takim telewizyjnym demaskatorem, to, to, to jest gość, który prowadzi program w prl telewizji właśnie spotykając się z różnymi postaciami nie wiem, od zjawisk paranormalnym, ufologami itd., itd., itd. i stara się te sprawy zdemaskować no i dochodzi do konfliktu pomiędzy nim tutaj to jest postać, która się nazywa Jan Polgar i Grago Piotr Adamczyk a pomiędzy Zbigniewem Sokolikiem którego gra Mateusz Kościukiewicz i to jest gość, który właśnie wierzy w to, że UFO widział wierzy w to, że doszło do prawdziwego spotkania z UFO, daje się zaprosić do programu Polgara i no tam zostaje trochę można powiedzieć obśmiany a z drugiej strony jednak na skutek pewnych wydarzeń Polgar musi się pojawić na miejscu i skonfrontować się jeszcze raz z Sokolikiem i sprawdzić czy faktycznie te w tych wydarzeniach tkwi ziarno prawdy czy nie. I cała ta historia jest rozpisana z tego, co ja rozumiem bardzo mocno właśnie zgodnie z prawdą historyczną, a raczej jedną z teorii co do... Prawdziwych źródeł i prawdziwego przebiegu wydarzeń Emilczyńskich. Ja mówię, że z jedną z wersji, dlatego że będę rozwijał tutaj ten wątek w dalszej części tego odcinka, kiedy przejrzę do, przejdę do pewnej historii towarzyszącej temu serialowi, czyli projektowi UFO. No i tutaj mam wrażenie, że Bayon trochę poległ. Dlatego że jeżeli ktoś nie zna tej historii to ona ani nie jest interesująca na tym poziomie fabularnym, bo za mało jest tu gatunkowości, za mało jest tu zagadki, za mało jest tu nie wiem jakiegoś science fiction, kryminału, thrillera, czegokolwiek. A z drugiej strony oparcie całej tej opowieści o ten konflikt dwóch panów kompletnie nie działa, bo pomimo tego, że my w finale dostajemy pewne wyjaśnienia kawa, kawa na ławę, z drugiej strony też poprowadzone w taki sposób, aby jednak nie dawać jednoznacznych odpowiedzi. Ja byłem bardzo mocno zagubiony, o co tu w zasadzie tak naprawdę chodzi. Bo niby chodzi o UFO, a tak naprawdę cała ta sprawa, tak jak mówię, bardzo szybko schodzi na konflikt obu panów. I ja w którymś momencie się zastanawiałem, czy to UFO w ogóle jest tutaj istotne, czy nie. No i to jest dla mnie bardzo dyskusyjne. Druga warstwa, na której ten serial trochę poległ, to jest ta warstwa historyczna, no bo trudno z jednej strony się nie zachwycać tym, jak, jest, czy jak są odwzorowane realia PRL-owskie i to i na wsi i w mieście, no bo to po tym poziomie wizualnym jest zrobione dobrze no można powiedzieć, że wszystko tu się zgadza, ale z drugiej strony ja mam z tą stylizacją i z tym jak ta opowieść jest prowadzona jakie wątki tutaj są dodane a mamy, nie wiem, wątek romansu Polgara z też osobowością telewizyjną i jednocześnie żoną jakiegoś tam Perelowskiego dygnitarza mamy właśnie jakieś gierki w Obrębie y, partii ludowej, która też chce coś dla siebie tam wyciągnąć, mamy te wątki telewizyjne. Ale to jest wszystko tak jakieś miałkie, tak nieciekawe, a z jednej strony, a z drugiej strony tak przekoloryzowane. Adamczyk gra tak po prostu przebajeżoną postać i tak przefajnowaną postać. Maja Ostaszewska, która gra jego kochankę i żonę tego dygnitarza, no ona też gra w tak przerysowany, absurdalny momentami sposób, że ja się czułem cały czas wybity, bo miałem poczucie, że w tych ładnie zainstenizowanych wnętrzach, przy, przy tej dobrej scenografii, dobrych kostiumach, to, to jesteśmy w jakimś, nie wiem, Perelowskim cosplayu. No i to wszystko powodowało, że dostajemy w mojej opinii serial dosyć nudny, dosyć miałki na poziomie fabularnym, dosyć niejasny tak naprawdę o, w kontekście tego, o czym opowiada i co my tak naprawdę w sumie tutaj dostajemy. No i suma summarum, ja uważam, że nie dość, że to jest spore rozczarowanie, to ja wam tego serialu nie polecam. Rzadko to robię, rzadko w sumie w ogóle w moich serialach mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, ale ja wam po prostu projekt UFO odradzam, bo wydaje mi się, że to jest po prostu serial, który jest stratą czasu i pewną zaprzepaszczoną szansą. Wydaje mi się, że Tutaj podstawowy błąd tkwił w tym, że trzeba było iść albo bardziej w warstwę historyczną i tak naprawdę to UFO jeszcze bardziej zmarginalizować, albo stworzyć właśnie produkcję dużo bardziej gatunkową, czyli wybrać jedną z tych ścieżek, które można było wybrać. A tak tkwimy w dziwacznym rozkroku i po prostu ten szpagat się totalnie nie udaje wydaje mi się, że nie wiem, chociażby y, Wielka Woda y, w kontekście tego, jak y, czerpała pełnymi garściami z y, y, prawdziwego zdarzenia, jakim była powód stulecia, y, dobudowując tam wiele także innych wątków, y, radziła sobie na tym poziomie dużo lepiej, także jeżeli chcecie y, serial y, właśnie oparty czy zanurzony gdzieś tam w polskiej historii, no to czy Wielka Woda, czy nawet Royce 97, który też mi się bardzo podobał, a który też się kręcił wokół pow wodzi zresztą, to, to możecie sobie po te seriale sięgnąć. Projekt UFO odradzam. Ale powiedziałem, że przy okazji tego serialu opowiem o pewnym interesującym projekcie. No i to jest rzecz ciekawsza od materiału źródłowego. A mianowicie projekt UFO doczekał się podcastu. Podcastu zatytułowanego Polska sekcja ufologiczna podcastu Polskiego Radia, który był stworzony przez Przemka Pawełka i Mikołaja Kołyszkę twórców, myślę, że bardzo dobrze wam znanych. Przemek Pawełek to jest kawał historii polskiego podcastingu. On cały czas prowadzi swoją audycję w polskim radiu. Mikołaja Kołyszki to też myślę, że nie trzeba wam przedstawiać. Ja wam kiedyś polecałem jego podcast religioznawczą, cały czas działa właśnie i w podcaście religioznawczym i jest prelegentem i też tworzy serie podcastowe jak chociażby serię poświęconą egzorcyzmom dla Empiku, na no, także to są znane w środowisku podcasterskim i nie tylko, bo miłośników popkultury pop także postaci. No i oni zrobili serial taki podcastowy, towarzyszący właśnie temu projektowi UFO. Serial, który opiera się na fantastycznym, w mojej opinii, pomyśle, czyli zaprezentowania jak to z tymi wątkami ufologicznymi, jak to z UFO w Polsce było. No i powiem Wam też otwarcie, że pomysł jest fantastyczny, natomiast co do wykonania ja mam pewne wątpliwości, bo jest to seria podcastowa bardzo, bardzo nierówna, przy czym być może to jest tylko kwestia mojego podejścia, czy moich oczekiwań, też znając osoby twórców, to spodziewałem się może czegoś więcej, może trochę czegoś innego. Przy czym, tak jak mówię, są tutaj odcinki świetne, są odcinki słabsze. I żeby zostawić na końcu dobre wrażenie, czy żeby wam pewne rzeczy polecić z tego podcastu, zacznę od tych gorszych a cały podcast zaczyna się właśnie moim zdaniem najgorzej dlaczego? Dlatego, że w pierwszych odcinkach panowie rozmawiałem z Kasperem Bayonem który jest scenarzystą serialu no i pewnie to był taki właśnie magnes, taki lep, żeby w ogóle gdzieś tam z Netflixem tę serię stworzyć właśnie pod serial czyli mamy rozmowę z twórcą tej produkcji, no i mamy także rozmowę z Robertem Bernatowiczem to jest dziennikarz, twórca Fundacji Nautilus gość, który zajmuje się zjawiskami paranormalnymi, głównie właśnie UFO i to jest gość, który w tych dwóch odcinkach jawi się jako postać taka bardzo mocno wierząca, czy w zasadzie niedopuszczająca możliwości, że UFO nie istnieje. Dlaczego mówię, że te pierwsze odcinki są najsłabsze? Dlatego, że panowie robią coś, co uważam, że jest no, bardzo mocno dyskusyjne pod kątem takim reporterskim czy serialowym, dlatego, że z jednej strony dają pełne pole do wypowiedzi Robertowi Bernatowiczowi, ale jak to się w duchu śmiałem, kiedy polecałem, czy kiedy mówiłem o chłopakom o tej serii podcastowej, no chyba pan Bernatowicz to, nie wiem, czy rękę Przemkowi Pawełkowi i Mikołajowi kołysce jeszcze poda, albo kapelusza im uchyli na ulicy, bo oni dali, dali mu tyleż dużo miejsca tutaj, aby on poopowiadał o UFO, co z drugiej strony już w takiej sekcji w zasadzie po skończonej rozmowie z nim, no mocno, ja bym powiedział i nie boję się użyć tego słowa, zmieszali go z błotem, trochę robiąc z niego właśnie foliarza gościa, który wierzy w jakieś bzdury, punktując jego teorię. No uważam, że to nie powinno mieć miejsca w takim, trybie, bo... Jeżeli się zaprasza e, te, takiego gościa właśnie, który jest bardzo mocno wierzący, no a z drugiej strony e, w kontekście wydarzeń, o których on opowiada, panowie mieli wiedzę, że być może coś było inaczej, że być może on coś przeinacza, że być może ko, koloryzu, koloryzuje albo po prostu e, przedstawia w innym świetle e, rzeczy, e, które miały trochę inny przebieg, no to w, z, powinno się go spunktować w trakcie rozmowy, a nie tak post-factum, nie dając już mu de facto możliwości odpowiedzi. No i to trochę mnie rozbiło i to jest taki segment, który mi się nie podobał w tym podcaście. Później mamy odcinki takie, które dla mnie są odcinkami mieszanymi, bo mamy, nie wiem, na przykład odcinek poświęcony UFO w kontekście nazistów, czy II wojny światowej, czyli mamy tam pewne wątki z V2 i tak dalej. To nie są złe odcinki, ale znów, ja nie byłem do końca ukontentowany, dlatego, że to z kolei za bardzo odbiegało od tego meritum, którego ja oczekiwałem, czyli od kwestii ufologicznej w kontekście tym polskim. Ale tak jak powiedziałem, żeby nie narzekać, uważam, że są tu też odcinki świetne jak na przykład odcinek ostatni gdzie panowie rozmawiają o polskiej fantastyce o Lemie, o Zajdlu, o Polchu czy o Rosińskim, korzystając także z archiwów Polskiego Radia no bo tutaj ewidentnie to się sprawdziło, czyli to, to czyli to, fakt, że to jest seri serial podcastowy produkowany przez Polskie Radio, gdzie mamy jakieś archiwalne rozmowy czy fragmenty wywiadów z twórcami to był naprawdę super odcinek, bo tak jak wszyscy którzy byli zafascynowani UFO w tym okresie post-archiwum nie wiem, UFO czy Danikenem, tak pewnie skojarzą chociażby komiksy Polcha czy, czy Rosińskiego właśnie z Kosmitami, więc to, to był super odcinek, ale takim highlightem w całym tym podcaście na pewno jest odcinek o samym Emilczynie. To jest rozmowa z Bartoszem Rudułtowskim, nie wiem czy dobrze wymawiam jego nazwisko, przepraszam, który opowiada o całej tej historii z Emilczyna, którą wcześniej przedstawiał Robert Bernatowicz z pozycji wierzącego, mówiąc o tym, że na pewno doszło tam do spotkania z UFO. No i właśnie pan Bartosz przedstawia całą sytuację inaczej. I ewidentnie widać, że to na jego pracach, na takim dziennikarskim śledztwie i na próbie odtworzenia, co się tak naprawdę stało, opiera się serial Projekt UFO. Przy czym ten odcinek podcastu w 40 bodajże minut, czy tam w niecałą godzinę, przedstawia tę historię 200 razy lepiej niż robi to projekt UFO. Dlatego, że tutaj panowie opowiadają o tym, jak wyglądał ten oryginalny przypadek, jakie są wątpliwości z nim związane, opowiadają właśnie także o konflikcie Odpowiedników Jana Polgara i Zbigniewa Sokolika w prawdziwym życiu opowiadają, dlaczego z perspektywy czasu można domniemywać, że cała sytuacja była mistyfikacją, jaka była tutaj rola Partii Ludowej i władzy ludowej w całej tej sytuacji, i tak dalej, i tak dalej. To jest świetny odcinek. Bardzo dobrze rozpisany, bardzo dobrze poprowadzony, bardzo dobry faktograficznie, bardzo interesujący też. No i z jednej strony spoko, że mamy, można powiedzieć, wierzącego w postaci tych początkowych odcinków z panem Robertem, który Emil, czy nie, mówi z niemalże nabożną czcią. Po czym mamy raczej tą historię rozpisaną z, na gruncie takim faktograficznym. No ale mówię, trochę mi się to y, tak y, nawet nie tyle koncepcyjnie co może realizacyjnie nie do końca spina przy czym y, ten odcinek zdecydowanie wam polecam no i ogólnie jeżeli byście chcieli sobie y, o UFO w Polsce poczytać czy pooglądać to nie polecam wam projektu UFO tylko polecam wam przynajmniej wybiórczo y, odcinki polskiej sekcji ufologicznej y, bo tam gdzie te odcinki są dobre to są naprawdę dobre no i w zasadzie z mojej strony to tyle. Ja się cieszę w sumie, że taki podcast powstał. Od za granicą takie podcasty okolicznowe do, do okolicznościowe do seriali powstają często u nas. Nie przypominam sobie chyba takich sytuacji, więc być może to jest fajna jaskółka na przyszłość i, i można by było się pokusić o podobne inicjatywy właśnie, czy to w ramach jakichś autorskich podcastów, czy chociażby podcastów Polskiego Radia. No ja już nie przedłużam, podzielcie się koniecznie jak zawsze wrażeniami, jeżeli ten serial, czy to Dyber, czy to projekt UFO, czy może polską sekcję ufologiczną oglądaliście, czy słuchaliście. Mówię, że podzielcie się koniecznie wrażeniami, chociaż nigdy tego nie robicie, co chyba dowodzi tego, że nikt tego nie słucha, a jak nie będziecie nas słuchać, to my przestaniemy w końcu nagrywać i to nie jest szantaż emocjonalny tylko proste y, y, fakty y, żeby tutaj nie powiedzieć jeszcze mocniej nawiązując do naszego wewnętrznego żartu, ale już nie przedłużam, kończę i do usłyszenia w przyszłości cześć to it, it's, it's over